Z okazji moich urodzin nagrywam podcast. W dniu, w którym na Polskę wleciało 19 dronów. Dokładnie wtedy miałem urodziny. I powieść omówię dla was jakże współczesną właśnie, gdzie drony pełnią ważną rolę. Taki prezent dostałem od Putina, a od Eleanor Catton dostałem bardzo dobry thriller. Książkę Las Birnamski, czyli trzecią wydaną w Polsce książkę tej nowozelandzkiej pisarki, którą chciałem przeczytać ze względu na tytuł Las. Znalazłem ją w bibliotece Czarne Tło biały napis las i jakaś e, grafika. Okazuje się, że jest to dosyć stara grafika. Wydawnictwo literackie tutaj podaje źródło, więc zieleń i czerń. Dopiero potem zobaczyłem, że jest to las birnamski. Wypożyczyłem tę książkę dla mojej babci, która jednak w ogóle nie była zainteresowana, gdyż jest wkręcona w wielką sagę e, Arabską, czyli arabska krew, arabski syn tej polskiej pisarki Tania Valako bodajże. Ale zobaczyłem z tyłu opakowania, że Las Birnamski jest świetnie wielowarstwowy thriller, pięknie skonstruowany Stephen King. Greta Gerwig mogłaby sfilmować tę powieść. Quentin Tarantino też The New York Times Wspaniała mrożąca krew w żyłach to opowieść ściśnie cię za gardło The Boston Globe Eleanor Cotton to pochodząca z Kanady nowozelandzka pisarka nie wiem jak to się wydarzyło ale obecnie mieszka w UK ona debiutowała w 2008 roku powieścią Próba obyczajową o nauczycielu zakochanym w jednej ze swoich studentek no, a w 2013 roku wydała swój opus magnum, za które dostała nagrodę Bukera. W 2013 roku ponoć jako jedna z najmłodszych pisarek, 20 parę lat oraz za jedno z najdłuższych dzieł. Wszystko, co lśni, dostało Bukera i mierzy ponad 900 stron. To była zaś powieść już historyczna, opowiadająca o gorączce złota właśnie w Nowej Zelandii pod koniec XIX wieku. Książka była zbudowana tak jak fazy księżyca bodajże, tak więc i wizualnie to jest ładnie wydane wewnętrznie. Mówią w wielu recenzjach, że powieść epicka, ale... Nie do końca milczała te 10 lat, aby wydać swoją trzecią powieść Las. Otóż ona napisała scenariusz do Emmy 2020 rok i również w 2020 ukazał się serial 12-odcinkowy, czyli 12-godzinny film Proudly Made in New Zealand z Yvonne. Green, właśnie ekranizacja powieści wszystko, co lśni. Przepraszam, sześcioodcinkowy. I właśnie nad scenariuszem pracowała również nasza. Umawiana dzisiaj pisarka. Ci, którzy nie chcą czytać długiej książki, mogą obejrzeć ten film, ten serial słabo oceniany The Luminaries. 6,5 na 10 na IMDb, od razu sięgnąłem po las birnamski. Przypadkiem, przeczytałem o czym jest ten tytułowy las i co to jest za tytułowy las. Bo ja tak naprawdę wziąłem, wypożyczyłem ten las, aby babcia sobie przeczytała i streściła mi to. Ja w swojej serii filmy wakacyjne opowiadam o różnych wakacyjnych filmach i książkach i właśnie las wiąże się tutaj z serią książek, którą omawiam i omawiałem w podcastach, jak wpiszecie sobie tag las i przejrzycie moje podcasty z cyklu filmy wakacyjne bądź książki z hashtagiem filmy wakacyjne, to zobaczycie, że dużo tego lasu w moich podcastach występuje. Więc zacząłem czytać pierwsze tak 30-50 stron po łebkach, tak szybko, żeby zorientować się na czym stoi ta powieść i wsiąkłem i zanurzyłem się a nagrywam to właśnie w dniu moich urodzin to znaczy troszkę oszukuję, bo jest już dzień po ale wczoraj mi się nie udało wyrobić więc tutaj te drony wyleciały wczoraj no ale tak jakby na potrzeby podcastu to dzisiaj e, oczywiście ponieważ wychodzę również z covida i czytałem tę książkę podczas covid -a. tak, 2021-2025 rok, to yy, zmutowany COVID pod yy, symbolem yy, Nimbus bodajże. I tak, ponownie od tego już lżejszego zmutowanego covid straciłem smak, yy, bardziej węch na jeden dzień, yy potem powoli wracał, więc teraz już myślę, jakieś tak, nie wiem, 80% mi wróciło. Podejrzewam, że te kluczowe 20% będzie jeszcze wracać no, troszkę dłużej, e, więc jestem bardzo wkurzony. Nie spodziewałem się w ogóle, że COVID w 25, w sierpniu, we wrześniu jeszcze jest obecny, a okazuje się, że no, jest jakiś kontratak, bo w dwa miesiące wakacyjne było 4000, potem w drugi miesiąc też 4000 zarażeń na całą Polskę. Więc pamiętam rok temu, to było mniej, a 3 lata temu to już, już nie pamiętam jak to było, ale pamiętam, że był taki moment, że już tam było 100 zachorowań, czy 50 covid -a. No nie sądziłem, że pójdzie to w tym kierunku, a warto powiedzieć o tym, ponieważ o tych wszystkich rzeczach, o jakich opowiadam, jest ta książka zahacza o te tematy, zarówno o drony, zarówno jak i o atak dronami, który, no atak, czy to był atak, właśnie to jest dobre pytanie, na Polskę, czy prowokacja bardziej. I nagrywam to Właśnie, żeby w dzień moich urodzin puścić to na grupę dla patronów, którym bardzo dziękuję za wsparcie i zapraszam do jakichś datków, gdyż macie wtedy dostęp do facebookowej grupy, gdzie są materiały dodatkowe wideo, no i oczywiście przedpremiery, wszystkie podcasty zebrane na aplikacji Patronite Audio, przedpremierowo, plus bonusy, plus oczywiście możemy tam pisać i, i, i wymieniać jakieś uwagi. Więc dziękuję i zapraszam. I teraz właśnie do czego ja zapraszam. Wszystkie Audycje, wszystkie recenzje, jakie przeczytałem, zupełnie tak jakby, no nie są takimi recenzjami, jakie ja bym chciał przeczytać, znając już tę książkę. Gdybym się sugerował, to w ogóle bym nie sięgał po tę powieść, a ona mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła i uważam, że jest no, rewelacyjną powieścią w na wskroś, jak to się mówi, współczesną jeżeli Stephen King ten z tyłu napis nie jest pustym blurpem na okładce, to jak najbardziej jest to współczesna powieść dla miłośników Stephena Kinga, ale dla kogo jeszcze? Jest to coś dla miłośników Stevena Soderberga, reżysera który dobre lata temu nakręcił bardzo taki właśnie współczesny, znowu powiem to Techno-thriller medyczny o pandemii, która dopiero przyszła, i styl reżyserii Soderberga doskonale sprawdziłby się przy ekranizacji właśnie lasu birnamskiego. Wydaje mi się, że ten serial na podstawie Wszystko, co śni, to będzie taki po prostu typowy, jakiś nie wiem, western nowozelandzki, który przy, przy, no, no przeszedł już, zupełnie pusto przeszedł, bez echa. Jeżeli Eleanor Cotton miałaby być bardziej jeszcze znana, nie tylko w świecie literatury pięknej, to chciałbym, żeby ten las biernamski zekranizował Steven Soderberg bo nikogo innego nie widzę kto mógłby to zrobić jakby po swojemu i żeby to zagrało, bo wygląda to dla mnie jak gotowy scenariusz do właśnie filmu Stevena Soderberga gotowy scenariusz z pewnym zastrzeżeniem to tak samo jak gotowy scenariusz pisano na wielu książkach Kinga to gotowy scenariusz. Otóż, przecież King bardzo dużo y, pisze o przeżyciach wewnętrznych bohatera, a nawet nie do końca o jego przemyśleniach, ale o jakichś sytuacyjkach, kontekstach, kontekstykach, które to są y, backstage story danego bohatera, y, które nam tłumaczą jego zachowanie i te rozmyślania bardziej narratora w prozie Stevena Kinga e, są osobnymi dygresjami z których można w filmach robić e, kolejne e, podrozdziały filmowe, historie e, sceny dodatkowe, epizody e, tutaj u Eleanor jest monolog wewnętrzny, powiedziałbym. Bardzo precyzyjny, bardzo dokładny, w wielu recenzjach krytykowany, a dla mnie jest on po prostu świetnie napisany, przyjemny i podbudowujący nam realizm tej całej sytuacji i tego, jak zachowują się i dlaczego dani bohaterowie. Więc... Zaczynając, o czym jest to opowieść? Wyjaśnię Wam, że ten tytułowy, tajemniczy las birnamski, który co niektórym może kojarzyć się z Macbethem, nie jest lasem. No a ktoś czytał Macbeta, autorka, dlatego jako motto dała nam e, pewien dialog z Macbethem. Bądź jak lew śmiały, dumny, przedsiębiorczy. Nie tknie Macbeta żaden cios morderczy, póki las Birnam ku Dunzynańskiemu wzgórzu nie pójdzie walczyć przeciw niemu. I Macbeth na to mówi, do tego nie przyjdzie, do tego nigdy nie przyjdzie. Któż zdoła las wzruszyć z posad, kazać jego drzewom dobyć korzenie z głębokości gruntu przełożenie Józef Paszkowski Macbeth czwarty akt i ten las birnamski w tej książce zostaje poruszony z posad dlatego, że tytuł czy może logo czy nazwę lasu birnamskiego posiada organizacja nazwijmy ją Pseudoterrorystyczna terrorystyczna eko Las Birnamski można by powiedzieć LB tak jak na przykład to LB Las Birnamski czym oni się zajmują i niekoniecznie robią to w lesie bo właśnie tutaj ja się zastanawiałem, czy ten las, w ogóle las, natura, dżungla, cokolwiek przyjdzie w tej książce i da mi tę przyjemność, po którą przyszedłem. No, dowiedziałem się mniej więcej w połowie książki. Ale ten las birnamski, najpierw poznajemy dwie kobiety. Mira, Shelley i ich kolega Antony. To są ludzie, i jeszcze tam dookoła ich jest kilku w tym zbiorowisku Lasu Birnamskiego, e, czyli w tej organizacji, która w mieście działa, to są ludzie, m, którzy... No i tutaj no, troszkę będę się śmiał zaraz, ale, ale m, ludzie, którzy nielegalnie sieją na przykład kalafiory. No i nielegalnie chodzą ludziom po... Um, nielegalnie chodzą ludziom po ogródkach po nieużytkach, po wielkich jakichś włościach i tam sieją żeby zbierać plony po co? żeby natować, ratować matkę naturę czyli są to tacy e, ekolodzy którzy uważają że e, dużo marnuje się e, nie tyle jedzenia, ale właśnie jakby ziemi więc oni obsiewają to i jak nikt nie patrzy, to potem zbierają, dzielą się między sobą, czyli, jakby zapewniają sobie w ten sposób jedzenie. No i właśnie, i to jest jakby taki pierwszy strzał in the face czytelnika. Czy idziesz dalej? Ja mówię, kurczę Wladę, jest to tak dla mnie irracjonalne, że idę dalej, idę, idę, kupuję to, chcę, chcę zobaczyć, dokąd będzie prowadził e, działania tego ekoterroryzmu, tak? No bo teraz uwaga, z jednej strony ten ekoterroryzm tutaj pokazany jest jako coś trochę nie do końca, e, nie do końca e, szkodliwego, nie do końca poważnego, tak? bo jest to na bardzo małą skalę. Jest to też coś no, trochę nielegalnego, tak, bo korzystamy z czyjegoś terenu i, i wydaje mi się, że tutaj to, to pierwsze wejście, ten próg wejścia w tej książce jest to jest właśnie, czy, czy, czy my jakby kupimy, czy my będziemy za tymi wartościami lasu birnamskiego stać. Czy będziemy im kibicować, czy będziemy patrzeć na to, no nie, no to są troszkę tacy odklejeńcy. I to jest jakby pie pierwsza rzecz do zastanowienia. Współ współczesne ruchy ekologiczne, jak pomagać naturze, jak być ekologicznym. To tutaj mamy rozmyślania tego typu. I wśród tej organizacji następuje pewnego rodzaju wyłom. Wyłom w momencie, w którym Mira, czyli ta dowodząca, odnajduje właśnie w Nowej Zelandii na pięknej przełęczy Korowaj, znanej w roku 2017, bo to się dzieje troszkę do tyłu, czas, tak, to jest książka dwa lata temu wydana, napisana, a 2017 to jest rok akcji wskutek osunięcia e, ziemi na przełęczy Korowaj. Całe miasto zostaje na tej przełęczy w Nowej Zelandii odcięte od świata i teraz właśnie ten Las Biernamski chce tam pojechać, bo tam nie ma turystów, e, działki są puste i oni tam mogliby obsiać. Znaczy, trochę mi się to też kojarzy jak jest planszówka jedna z moich ulubionych, Agricola która polega właśnie na obsiewaniu pól jest to bardzo wartościowe działanie i tak sobie myślę właśnie, że jak jeden z, ze współgraczy, kolega wyszedłby do łazienki, to tak, ej weźcie tam posadźcie mu tą dynię, nie, tak obsiejmy mu pole, tak, tak nielegalnie obsiejmy mu pole i on nie będzie pamiętał, że to jest jego po... nie będzie wiedział, że myśmy to położyli wyjdzie drugi raz do kibelka i my zbierzemy plony więc oni wyjeżdżają tam i wyjeżdżając tam oni dostają message od miliardera tajemniczego człowieka który oferuje im 100 tysięcy dolarów za to, żeby robili to co robią i tutaj następuje znowu wyłom, że Tony staje się takim idealistą mówi że jest to y, pieniądze skrwawione od miliardera. Dodatkowo porise, i, i nie chcę brać udziału. Nie chce brać udziału, żeby jechać na te korowaj przez y, y, y, tam y, przełęcz. To jest fikcyjna przełęcz, tak jakby wymyślona przez autorkę mm, i wśród tych działek nie chcę tam y, y, zbierać, siać, pielęgnować. Natomiast y, y, będzie robił na własną rękę śledztwo poboczne i będzie śledził tak naprawdę tego milionera i próbował dojść jakby o co kaman i tu jest ten pierwszy wyłom że ta organizacja decyduje wziąć się te skrwawione pieniądze i działać i jednocześnie być niezależną od tego milionera i od tych pieniędzy i to jest kolejne pytanie i dylemat moralny czy to jest możliwe i jak to wpływa na działanie tego wszystkiego. Dlaczego mówię o skrwawionych pieniądzach, czy, czy pobrudzonych krw, po, po, po krwią pieniądzach? Dlatego, że Tony sprawdza i okazuje się właśnie, że ten milioner, ja będę go tutaj nazywał Lemoine, Lemoine Robert Lemoine, amerykański milioner, jest człowiekiem, który ma swoją wielką firmę auto... Autoban, kurczę, nie pamiętam jak ta firma się nazywała, produkująca drony. Oczywiście oni mówią, że to są drony mordercze, ale najprawdopodobniej właśnie są to drony zwiadowcze. Więc yy, kolejny element współczesności. I te drony w tej książce będą występować. Te drony występować będą w takim kontekście i w takim natężeniu i będą tak znaczące dla fabuły, że czytając tę powieść to ja miałem kolejny tutaj teraz element układanki. To jest znakomity thriller, science fiction wręcz. Ale tutaj tak prowokacyjnie trochę mówię, science fiction. No To jest ta bariera, kiedy my wchodzimy do science fiction, tak? Wymyślenie tego smartfona, to już jesteśmy w Star Treku. Yy, to znaczy, to co? Science fiction, Star Trek przestaje być science fiction? No jeszcze są statki. No dobra, no to poczekajmy, aż statki poja po po będą takie na no, taką skalę, to... No, wiadomo, jest tutaj ten, yy, taki problem, kiedy się kończy, a zaczyna science fiction. Gdyby ta powieść była zanim drony weszły, to byłoby to science fiction pełną gębą. Ja uważam, że jest to techno-thriller, psychologiczny thriller, technologiczny thriller zakrawający, że tak powiem, o science fiction e, poprzez wykorzystanie tych dronów, a także przez duży wątek e, hakerski. Ponieważ e, hakowanie, zdobywanie informacji, to bardzo ciekawy wątek w tej książce, pokazujący również nam współczesny bardzo motyw o zagubieniu prywatności. I tutaj fragment wywiadu z pisarką, cytat z wywiadu dla Radia Trzeciego. Myślę, że ten cały 50-minutowy wywiad rozmowa z Eleanor będzie podlinkowane, bo po, po rozmowie ze mną, po wysłuchaniu mojego podcastu warto sobie rozmowę z Eleanor obczaić, ponieważ ona zdradza tutaj swoje jakby przesłanki, zdradza swoje poglądy i można lepiej zrozumieć skąd wynika taka, a nie inna, nie tylko konstrukcja powieści, ale przekaz powieści, bo Tutaj, no ta powieść ewidentnie jest, jakby powiedziałbym, anty, no nie wiem, antymilionerów, antykorporacyjna, anty, anty. Dobrze, posłuchajmy, Eleanor. I na koniec jeszcze jeden istotny wątek. Dla mnie, powieść Eleanor Catton to jest także historia o ogromnym i pogłębiającym się braku prywatności w świecie, który nas otacza. Mamy tutaj postać, która nie tylko produkuje drony, dostarcza je na zamówienie, ale także wykorzystuje drony i inne urządzenia techniczne, by śledzić pozostałych bohaterów tej książki. I nie mam tylko na myśli członków partyzantki Las Birnamski. I myślę, że to jest naprawdę jeden z najważniejszych problemów naszych czasów. Brak prywatności, do którego sami się dokładamy, pozwalając na przykład na zdobywanie przez twórców portalim mediów społecznościowych coraz większej wiedzy na nasz temat. To także chciałaś w tej książce podkreślić. Dobrze rozumiem? I, I totally share your feeling, yeah, I mean, I I am alarmed by that too and I think that the lack of privacy also extends, I mean, this kind of go to go back to the beginning of our conversation, it extends to the conversations that we have, that it, sometimes it's incredibly important when you're making up your mind to make mistakes in a way that isn't indelible, you know, that where you can say something the wrong way and work through it and apologize and not have it be this matter of permanence, a kind of permanent record that's um, going to całkowicie podzielam Twoje odczucia i również bardzo mnie to niepokoi. Uważam, że brak prywatności rozszerza się także na rozmowy, które czasami prowadzimy. To niezwykle ważne, by podejmować decyzje i popełniać błędy, które nie pozostaną niezatarte. Możesz powiedzieć coś w niewłaściwy sposób i jakoś przez to przebrniesz, przeprosisz. To pewnie nie będzie łatwe, ale nie zapisało się na stałe i nie rzuca na Ciebie cienia przez całe Twoje życie. Myślę, że wszyscy bardzo boimy się porażki, ale także błędnie rozumiemy, czym jest porażka oraz jak ważne są błędy, które popełniamy, aby stać się dojrzałymi ludźmi. Jedną z książek, które przeczytałam w ramach badań do tej powieści była Pamięć nieulotna Edwarda Snowdena. Na początku książki przedstawia on rodzaje kodów komputerowych i pisze, że w zasadzie każdy kod może robić trzy rzeczy. Można kazać komputerowi, pisać, czytać i wykonywać polecenia. Te trzy funkcje to jego główne zadanie. Zauważa, że jedyny Jednym słowem, którego brakuje na tej liście jest usuwanie. Myślimy, że usuwanie rzeczy online jest czymś trwałym, ale w rzeczywistości to, co robisz, to polecenie komputerowi, by traktował plik jako pusty, ale go nie usunął. Idea wymazywania rzeczy jest poniekąd niemożliwa ponieważ zawsze gdzieś zostaje po nich ślad. Uważam, że to koncepcja rodem science fiction. To upiorne. Istnieją rzeczy, których nigdy nie można się pozbyć. Plamy, które nigdy nie znikają. Uważam, że to sprzeczne z ideą bycia człowiekiem, starzenia się i pozostawiania przeszłości za sobą w sposób, który czasami jest bolesny, ale konieczny. Myślę, że brak prywatności zniekształca naszą rzeczywistość. Zamienia nas w ludzi, którzy inwigilują samych siebie oraz w reklamodawców i oszustów. Jest to coś, co dopiero... Zaczynamy rozumieć, technologia, która nas otacza, jest tak nowa, a zmiany, które za sobą niesie, tak szybkie, że minie jeszcze sporo czasu, zanim w pełni zrozumiemy jej wpływ na nasze życie. to understand która jest Elanor Catton, pisarka z Nowej Zelandii, mieszkająca dziś w Wielkiej Brytanii, gościła we wszystkich książkach świata. To z powodu Lasu Birnamskiego, nowej jej powieści, która właśnie się ukazała po polsku w przekładzie Macieja Świerkockiego. Mnie ciarki przechodziły po plecach w pewnych momentach, gdyż ja tutaj mam rzeczywiście podobne spostrzeżenia co ta pisarka i też sam na własnej skórze przeszedłem i doszedłem do wniosku, że z pewnymi ludźmi nie można rozmawiać poprzez media społecznościowe, ponieważ mogą potem wykorzystać każde słowo, bo mają tak jakby... Tekst Twojej wypowiedzi, którą na żywo zupełnie inaczej by to było przeprowadzone. Zupełnie w innym kierunku rozmowa raz, że byłaby zinterpretowana. A potem, no jakby konsekwencje mogłyby być inne. I tutaj na przykład, żeby, żeby nie, nie być jakby gołosłownym, to powiem o tym całym przykładzie afery Gąciarza, która teraz wraca i to, co robi Gąciaż w tych swoich no, według mnie strasznie nudnych odcinkach, pokazujący co jaka kobieta, gdzie tam coś napisała i przesłała i wyciągnęła z kontekstu to, co on napisał i na co się powoływała, no to właśnie jest to, o czym między innymi jest Las Biernamski. Właśnie do czego doszliśmy i do czego te media społecznościowe jakby doprowadziły mimochodem, mimochodem, tak, że coś powiedziałeś, coś do mnie napisałeś tydzień temu, jak mogłeś tak napisać? No, przepraszam, no nie miałem tego na myśli, tak to ująłem, nie jestem poetą, powiedzmy, tak, tak? Gdybyśmy na żywo rozmawiali, to byłyby inne emocje, inny feeling. I co? Nie, już jest pogrzebane, już jest relacja zepsuta i to pokazuje gąciarz, i to pokazuje właśnie e, nasza Eleanor e, Cotton. W ogóle, jeszcze tutaj słowa Stevena Kinga. Tak, ja uważam, że przede wszystkim to jest świetnie skonstruowane. To jest tak skonstruowane jak dobry thriller, że najpierw jest powoli, a potem coraz bardziej gnamy, gnamy, przyspieszamy aż do końcowego łubudu. Bardzo dobrze się to czyta. To, to przyspiesza, to napędza się. To jest jak taka maszyna, e, która raz puszczona w ruch nie może stanąć. E, dobrze mi się to czytało. Chociaż, jeżeli miałbym się przyczepić, to dobrze. No, e, momentami e, opis jakiś jeden, drugi można by troszkę skrócić i, i odpuścić. Na przykład... No, ale z jednej strony, a z drugiej strony, właśnie, bo troszkę, jeżeli by skrócić opisy tego, co robią ludzie, a tutaj, jako że powiedziałem, że jest to o mediach społecznościowych, o komunikacji pomiędzy ludźmi, powieść to trzeba powiedzieć, że tutaj jest trochę opisów, że ktoś coś napisał, ktoś coś zobaczył, czy wysłał, ktoś coś zobaczył, czy otworzył, czy nie otworzył, czy wiadomość dotarła, czy nie otwarła. Kobieta chodzi, zastanawia się, wysłała, czy, czy mail dotarł, kurczę, on ma potwierdzenie, dotarł. I dużo tego jest, ale taka jest współczesność i yy, moim zdaniem dobrze jest sportretowana ta współczesność w tej książce. Ta nasza sfera komunikacji międzyludzkiej i dodatkowo na bazie tego jest tutaj no thriller niesamowity. Ja tutaj mam na myśli moment, w którym jeden z bohaterek wysyła wiadomość, ta wiadomość dociera i my jakby czytamy, my, my, my siedzimy w głowie tej bohaterki, piszemy z nią jakiegoś tam SMS-a czy Messengera i wiadomość dociera, widać, że jest przeczytana, uruchamia się dymek, ten dymek pokazuje nam, że druga osoba, której nie widzimy, coś zaczyna pisać. Nagle dymek przestaje być dymkiem, czyli ta osoba przestaje pisać. Okej, okay, jest milczenie, czekamy w napięciu, bo wydaje nam się, że prowadzimy dialog z tą osobą jakby na żywo. Okazuje się, że nagle z wiadomości, która jest dostarczona i przeczytana cofa się ta wiadomość, okazuje się, że jej status zmienia się jako dostarczona, a nie przeczytana. I ja wtedy myślę takie, jak u Christophera Nolana, taki dźwięk, jak w Incepcji, takie Hans Zimmer. Kurczę, co tu się podziało? Taki plot twist, znaczy Nie, co tu się dzieje? Tak? No, czy ktoś ma kontrolę nad tą wiadomością? Co się stało? Ktoś nie odczytał wiadomości, ktoś się ukrywa, mnóstwo opcji I, i ja wtedy sobie uświadomiłem jak bardzo my jesteśmy czasami w to wkręceni piszemy do kogoś, zastanawiamy się czy on to otworzy czy otworzył, dobra jak przeczytał to jest to co w wywiadzie e, mówi Cotton, że to jest namiastka e, komunikacji Szukałem jej na Instagramie, chyba no nie znalazłem jej konta na Instagramie, więc widać, że dziewczyna urodzona w 85 roku jakby ogranicza może Instagram, ogranicza te media społecznościowe, czyli rzeczywiście może wierzy w to, że, że ta komunikacja yy, no nie ma sensu i nie jest komunikacją taką prawdziwą. I ja też jakby coraz bardziej zaczynam to. Widzieć. Mogą być media społecznościowe jako środowisko, bo tworzą poczucie pozornych, nieautentycznych więzi z innymi, prowadzą do rozmów, które wydają się być prawdziwe, ale oczywiście nimi nie są, bo czas nie płynie w sposób naturalny no i też nie ma tego prawdziwego rytmu. Możesz coś opublikować, potem odejść na tydzień, wrócić i jakby nic się nie zmieniło. Nie ma ram czasowych, które wymuszałyby natychmiastową reakcję czy interakcję, a to przecież jest kluczem do ludzkich relacji. W prawdziwym życiu, gdy rozmawiasz z kimś, a ta osoba mówi za dużo lub nie rozumiesz jej intencji, albo osoba ta rani twoje uczucia, albo ty ranisz jej uczucia, pojawiają się emocje, niezrozumienie i to są właśnie te momenty, które tworzą życie, zrozumienie i sens. Wiele z tego, co najistotniejsze, zostaje w internecie utracone i wybielone. Doszłam do wniosku, że powieść jako forma zyskała nowe uzasadnienie swojej egzystencji, którego przez długi czas jej brakowało, bo ona może być odpowiedzią na media społecznościowe, Oferować doświadczenia życia w świadomości innej osoby, ukazywać jak myśli, czuje, co zauważa, a czego nie? To zupełnie inny sposób odbierania fikcji niż ten, który dostajemy na ekranie czy w mediach społecznościowych. I z tej refleksji wyszłam z takim poczuciem pasji do powieści i do dumy z bycia powieściopisarką. Uważam, że powieść jest formą polityczną, która przypomina nam o tym, co to znaczy być istotą czasową, istotą ograniczoną czasem, istotą śmiertelną. Żadna z tych rzeczy nie jest prawdziwa online. Nie wiem, czy można odczuć śmiertelność w przestrzeni wirtualnej, bo tam wszystko wydaje się trwać wiecznie. Chyba, że sami zdecydujemy się to wszystko usunąć, o ile w ogóle da się to zrobić. reminding us of what it's like to be temporal beings were temporally bounded were mortal none of those things are true online your mortality i don't really know if you can have an experience of mortality online because everything exists forever kim myślałeś o tym że dla potomnych dla tych którzy przyjdą po nas dla dzieci, naszych dzieci. Ta powieść będzie książką o naszych czasach, że ona w jakimś sensie może wyjaśniać kolejnym pokoleniom naszą codzienność, nasze bolączki, bo przecież my jesteśmy w środku, w procesie i nie do końca wiemy jeszcze, co będzie się o nas mówiło, co będzie o nas zaświadczało najbardziej. Tak jak ludzie żyjący niecałe 100 lat temu nie mieli przecież świadomości, że żyją w tych latach 30., -tych, w których świat zmienił się nie do poznania. Yeah I mean I'm I'm a big believer in writing for the reader in the present and and I think that one mistake that writers sometimes make is they write for a reader in the past <laughs> you know they they they remember what the world was like when they were 20 years old and they try and write for the reader in that in that environment and of course that Głęboko wierzę w pisanie dla czytelnika żyjącego w teraźniejszości. Częstym błędem pisarzy jest to, że piszą dla czytelnika z przeszłości. Pamiętają, jak wyglądał świat, gdy mieli 20 lat i próbują pisać dla tamtego odbiorcy. Ale tamten świat już nie istnieje. Czytelnicy żyją w teraźniejszości i w przyszłości. Przy tej okazji moim celem było napisanie książki, która byłaby formalnie zaangażowana. Chciałam stworzyć ją jako szekspirowską tragedię, w której poruszam kwestię winy, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Ktoś może zacząć czytać las Birnamski myśląc, wiem, jak działa świat, wiem, kto jest dobry, a kto zły, mam swoją politykę, która jest słuszna. To uczucie, że wiemy, co jest właściwe, jest czymś, co wszyscy odczuwamy względem własnych przekonań. Jednak miałam nadzieję, że w miarę postępu książki te przekonania staną się coraz bardziej złożone i że czytelnik zacznie dostrzegać, że nie da się jasno oddzielić moralnych od niemoralnych działań bohaterów. Kwestia moralności, w w książce miała się stopniowo komplikować. Nie myślałam o byciu na czasie w tradycyjnym sensie. Kiedy myślisz w kategoriach formalnych, myślisz ponadczasowo. Nie chodziło mi o poruszanie współczesnych problemów, Choć chciałam, aby książka była bardzo prawdziwa, wręcz namacalna, by czytelnik mógł stanąć ramię w ramię z postaciami, pojawić się w ich scenach. Starałam się też zwrócić uwagę na to, co było technologicznie możliwe w 2017 roku, kiedy dzieje się akcja książki. Ważnym elementem było też dla mnie zawarcie wielu dialogów, bo uważam, że dialogi są świetnym nośnikiem danego momentu w czasie. I to jest świetnie tutaj w tej książce pokazane i to jest świetnie zobrazowane to jest też zobrazowane trochę jak właśnie y, dramat y, t, czy y, tragedia y, gdzie jakieś Fatum napędza bohaterów i y, oni mają jakieś dylematy moralne to nawiązanie do Macbeta i Szekspira jest tutaj bardzo słuszne i bardzo trafne i bardzo nam potrafi ukierować pewne odczytanie tej książki bo dalej tłumacząc wam to i opowiadając fabułę, to oni koniec końców wyjeżdżają do, na tę przełęcz Korowaj i następuje taka sytuacja, że Las Birnamski, uszczuplony o Antoniego, pracuje na tej działce, na której e, w zamkniętej przełęczy e, ma, ma, jest zamknięta. Ale tamta działka ma być wykupiona przez tego Roberta Lemona. Więc on dyktuje im swoje warunki, na tej działce ponieważ płaci te 100 tysięcy i po drugie on też ma swój plan osobny jego planem jest wybudowanie bunkru jakby przeciwatomowego, przeciw końcu świata w którym będzie mógł się skryć ale to jest tylko przykrywką więc on ma tyle pieniędzy, że chce budować bunkier żeby wszyscy myśleli, że on buduje bunkier i tak jest oficjalne jego wyjaśnienie ale tak naprawdę on chce wykorzystać pokłady minerałów, jakie są schowane w tej przełęczy Korowaj, aby je wydobyć i sprzedać tam za tri triliardy dolarów, bo są to metale szlachetne, które obecnie są potrzebne do produkcji właśnie dronów, komórek i elementów elektronicznych. I to jest przykrywka, więc on specjalnie chce kupić, od kogo chce kupić? On chce kupić od miejscowych, od rodziny Derwiszów, Owen Derwisz i bodajże Lily Derwisz. Konstrukcja tego thrillera jest taka, że my trochę siedzimy tu, trochę siedzimy tam, trochę siedzimy z tymi bohaterami, taka mozaikowa przeplatanka i to też się świetnie czyta. Słuchając rozmów pomiędzy właśnie tym Lemonem, a właścicielami tej pierwotnej działki, tego gruntu, który ma być wykupiony, to miałem tutaj w głowie wiele takich scen właśnie z, z, z takich nowoczesnych thrillerów właśnie, że jesteśmy z jednej strony na uboczu, jesteśmy na prowincji i tutaj rzeczywiście pojawia się dużo tego lasu, tej przyrody, tej natury, nawet jest chodzenie po lesie ale pojawia się właśnie kontekst epicki czyli jakby spotkanie na szczycie który jest szczytem gdzieś na prowincji i jest wielki miliarder który, który będzie układał coś co będzie miało wpływ na, na wielu ludzi jakby w przyszłości tak? no, no, no chodzi o te nie diamenty tylko te minerały więc ta rodzina sprzedaje mu tą działkę, ale no w zamian za coś. Chce mieć tam na przykład jakieś drony do obserwacji ptaków, bo tamten właściciel coś tam jakoś się zajmuje ptakami. Oczywiście Robert Lemon chce mieć e, swoich ludzi, którzy już tam robią jakieś badania w tym lesie. E, dlatego czytając ten las birnamski trochę nam się kojarzy z tą przełęczą i z tymi lasami, bo dużo jest tych lasów. I w międzyczasie ten Tony, który się odczepia od lasu birnamskiego organizacji, to on na własną rękę zaczyna chodzić i zwiedzać ten las. Zaczyna zwiedzać tę przełęcz Korowaj. I on właśnie orientuje się, że tam są jakieś wykopki i że jest coś robione poza tym, że ten bunkier ma być budowany na, na tej działce zamieszkałej. E, więc mamy coś, co też... Soderberg robił w Erin Brockowicz, Też zajmował się właśnie takim ekotrillerem. To jest też kolejny motyw kingowy, który znaczy King lubi i dostrzega w tym filmie z lat 70-tych do Nasijela o tych rednekach, którzy jadą rzeką. Zapomniałem, jak się ten tytuł nazywa. Jadą rzeką i tam spotykają dzikusów i potem się okazuje, że ta cała rzeka i ta cała dolinka ma być wykupiona i zalana. Zapomniałem, jak się nazywa ten, ten taki eco, eco thriller, no powiedzmy. Więc te wątki tutaj występują, pięknie się zazębiają. Ta konstrukcja jest naprawdę mozaikowa, wszystko się łączy ze wszystkim. Wielu ludzi narzeka, że tutaj jest za dużo opisów wewnętrznych, no a to są opisy tak jak u Kinga. no po prostu wchodząc w tę sytuację, czując tych ludzi, to czyta, się to czyta się to po prostu przyjemnie dla mnie, bo rozumiemy, ale to aż, no nie wiem, może przesadnie, nawet rozumiemy każdą decyzję każdego bohatera. To znaczy ja tutaj nie mam wątpliwości, że... Ci ludzie mają określone swoje cele i chcą coś zrobić, dlatego robią to, co robią. Jeżeli ktoś chciałby więcej akcji, to no tutaj jest i akcja, i jakby ten psychologiczny thriller. Bo na przykład te dziewczyny z lasu birnamskiego organizacji mają różnego rodzaju rozkminki i dylematy, co robić. Czy to jeszcze współpraca z takim miliarderem, to jest sens czy nie ma sensu, potem jeszcze jakiś wątek e, romansowy dochodzi, tak. E, nie chcę powiedzieć, że to już jest e, thriller erotyczny, e, ale pewne napięcie się pojawia tutaj też w tej książce. Teraz żyjemy w świecie, w którym stykamy się z tak wieloma ludźmi, zwłaszcza w dużych miastach, codziennie widzimy oszałamiającą liczbę osób. I jest to tym bardziej prawdziwe, gdy zaglądamy do internetu i czytamy komentarze pod artykułami. Spotykamy wówczas jeszcze większą liczbę nieznajomych i to może być przytłaczające. Nie uważam jednak, że to koniec historii. Myślę, że indywidualne więzi oraz zaufanie czynią nas ludźmi. Być może trudniej je zbudować, ale mają większe znaczenie niż kiedykolwiek, ponieważ są zagrożone. Um, because they're endangered. Ja jestem zachwycony tą powieścią. A może bardziej powiedzieć, mocno wciągnięty. 7,5 na 10 myślę, że dałbym, bo czyta się to świetnie. Trochę można powiedzieć jako takie czytadło, ale dobrze skonstruowane wciąga. O, trzeba też powiedzieć, że ta książka wciąga, bo zżywamy się z tymi bohaterami. A koncepcją yy, z tego, co mówiła pisarka, było coś takiego, żeby zrobić samych negatywnych bohaterów. I rzeczywiście tutaj widać, że yy, te przesłanki, te wszystkie powinności, którymi kierują się bohaterowie, są nie do końca moralne to też, też tutaj aktorka nie mówi wprost, to dopiero w wywiadzie czuć, że no na przykład ona krytykuje to, że milionerzy chcą sobie kupić ziemię w Nowej Zelandii i tam wybudować sobie bunkry. No, ona rzeczywiście takie zjawisko znalazła i ona to krytykuje. Yy, można powiedzieć, że jej poglądy są raczej lewicowe mocno. Yy, natomiast ten ta, ta książka no jakby nie stawia tutaj czytelnika po żadnej ze stron. Można powiedzieć, że tutaj są trochę takie dwie skrajności, bo ten las jest niby proekologiczny, no to można, może się wydawać, że y, autorka stoi po stronie tej organizacji ekologicznej, ale oni też do końca nie zachowują się dobrze. To znaczy, no oni, no, można powiedzieć, sprzedają duszę, wchodzą w ten konszacht, i to już jest, można powiedzieć, plama na honorze, Ale no to też nie jest tak do końca, no bo oni robią research. Czyli tutaj dużo jest scen, jak oni siedzą w komputerach, coś szukają, zastanawiają się, rozmyślają, rozmawiają. Dialogi są dobrze poprowadzone. I na przykład te drony to... Jedna postać mówi, że to są drony, które tam zabijają, a druga postać mówi, że to są tylko drony właśnie do zwiadów, które na przykład pomagają tam szukać jakichś gatunków albo coś zrobić coś ze zwierzyną. Natomiast w pewnym momencie pojawia się vibe tego, jakże, jakże zło wróżbnego odcinka Black Mirror, gdzie ten robot o czterech łapach, ten czarno-biały odcinek o robocie, który goni naszych bohaterów, niemy film, znakomity. Prze przewidzia Czar Booker przewidział przyszłość, chociaż no, no niebawem te, te roboty też będą podejrzewam na wojnie w Ukrainie. I właśnie tutaj mamy taki vibe. Te drony są przerażające. Te drony są wszechobecne. Te drony są nieprzeniknione. Te, te drony patrzą jakimś śliskim okiem w pewnym momencie też kluczowym. Są ciarki na plecach. To wszystko tutaj jest połączone. Ech, I vibe oglądania takich thrillerów. Kurczę, no Steven Sodenberg, może jeszcze Fincher też mógłby świetnie to zekranizować. I w ogóle dobór tych postaci, bohaterów, jest tak niedusinkowy, jest tak niecodzienny, można by powiedzieć, że samo przez to ci bohaterowie są interesujący. Jakiś nie wiem, jakieś studenci, prawda, ekolodzy, którzy mają jakieś tam piękne idee, a robią coś śmiesznego trochę. Ten producent dronów, który ma kupę szmalu i właściwie też jest trochę taki... No, traktuje ludzi jak pionki, można by to powiedzieć. Ten, ten milioner jest trochę taki jak powiedzmy, kiedyś pokazywano e, takiego złego milionera z cygarem w kapeluszu, prawda? No, jednoznacznie zły bohater. E, chociaż dzięki temu wewnętrznemu monologowi, we, dzięki tym przeżyciom wewnętrznym opisanym, my go rozumiemy, tak? E, rozumiemy. No jest to facet, który ma dużo pieniędzy. Te drony jego służą na całym świecie do różnych celów. Nie jest do końca powiedziane, czy te drony są bojowe jego. A może go to nie interesuje. No i tutaj właśnie taki we współczesnym świecie mamy dużo moralnych dylematów, które wiążą się właśnie na przykład z tym, czy nie wiem, wkleić komuś jedną emotikonkę więcej. Czy to już nie jest przesada? Czy ktoś się obrazi, czy nie? A dlaczego piszę o tym Tarantino? No bo rzeczywiście ten thriller potem zaczyna się być coraz bardziej krwawy i coraz bardziej siedzimy na końcu fotela i trzyma nas w tym napięciu. Ja to polecam. Ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Nie schodziłem, że wkręcę się w tę powieść, ponieważ pierwsze 50 stron no nawet czytałem tak nieuważnie, skip skipując pewne opisy wewnętrzne, bo chciałem zobaczyć fabuła, o czym to jest, a potem coraz bardziej powolutku mi zaczęło to sprawiać coraz większą przyjemność. Te wszystkie opisy. Chciałem wiedzieć, co myśli dany bohater, co robi, i, i dla mnie te postaci wszystkie są prawdziwe jak najbardziej. Jestem sobie w stanie wyobrazić tego typu postępowanie. każdej z tych bohaterek, bohaterów. I tutaj problem jest taki, że jeżeli by to zekranizować, ja bym widział tylko skutki to, co robią, to już nie byłoby tak prosto kibicować bohaterom i rozumieć ich. Tutaj właśnie dzięki temu sprytnemu opisowi przeżyć wewnętrznych i przemyśleń, my siedzimy w środku, czyli to się sprawdza jako książka. W medium filmowym widzę duże zagrożenie, że to będzie zbanalizowane, Dlatego potrzebny byłby ten zimny styl narracji Finchera i Soderberga, żeby nie przedobrzyć, tak? żeby, żeby może tych bohaterów ich całkowicie odhumanizować, tak jak to właśnie często robi Soderberg. I, i w ten sposób może by to zadziałało. Ja bardzo chętnie chciałbym obejrzeć to um, na dużym ekranie. No Pewnie zależy to od popularności tej książki. Chociaż no, nagroda Bookera za wszystko, co lśni no, nie spowodowała, żeby wziął się za tę powieść jakiś y, reżyser wielki. No. I ten serial tak sobie wisi ym, no, bez jakichś większych y, sukcesów. Może to jest strata. Ym, zobaczymy. Ja po wszystko, co śni, sięgać obecnie nie zamierzam. Ale widać, że autorka skacze z różnych tematów i po naszej audycji zachęcam do całego wywiadu. Ja tutaj Wam troszkę statów w trakcie tej audycji puściłem i na koniec Wam jeszcze coś tutaj puszczę z tego wywiadu. Ciekawi mnie, co będzie następną książką tej pisarki, jaka to będzie tematyka nie zdziwiłbym się, gdyby to było coś z zupełnie innej beczki, no bo to jednak, zobaczcie jaki jest na razie rozrzut. E, próba, nauczyciel i e, jakaś studentka. E, gorączka, złota w Nowej Zelandii, powieść historyczna. A tutaj bardzo współczesna powieść zahaczająca jeszcze o konstrukt e, e, dramatu, fatalistycznego szekspirowskiego, gdzie jakieś fatum czuwa i nakręca mm, wszystkich bohaterów do mm, upadku. To zakończenie też jest bardzo no, wypływające, powiedzmy, z, te, z, tej, z tej całej fabuły. Bardzo współczesne. No, te wszystkie filmy współczesne, na przykład o takich bohaterkach, które się mszczą, które coś mordują, za którymi stoi jakaś idea, które robią coś i zabijają, żeby coś udowodnić. Tutaj też to wychodzi. Na tle lasu ta czerwień jakby się pojawiła. Wizualnie da się to też ograć. Choć na początku tego filmu dużo byłoby dialogów. Takich jak na przykład był taki świetny film, thriller właśnie, o ludziach, którzy siedzą w domu i gadają. Tej, tej japońskiej Fukamasy. To się nazywało bodajże Competition. Szymas to kiedyś omawiał w swoim podcaście. Ja chyba też, chociaż nie pamiętam, ale to był rewelacyjny thriller, gdzie ludzie sobie siedzą i rozmawiają, a tutaj jest dużo też tych rozmów w domu. Ja jakby muszę, czuję, że muszę już kończyć, ponieważ zanim siadałem do nagrania tego, zrobiłem research, to podczas nagrywania tego myślałem, że ja tutaj rozłożyłbym tą fabułę na części pierwsze i opowiedział razem ze spoilerami, ale teraz jak już doszedłem do tego momentu, w którym oni wszyscy są w tej przełęczy i tam zaczyna się dziać zamieszanie, spustoszenie właśnie, żeby nie spoilerować, plan każdego z tych bohaterów zaczyna się psuć, i wtedy się zaczyna ta akcja i ten thriller zaczyna się naciągać, te struny się naciągają i napięcie rośnie. I myślę, że to wystarczy, tak? No bo tam każdy próbuje zrobić coś po swojemu, każdy ma jakieś przeszkody na drodze i te przeszkody wynikają właśnie z technologii, z psychologii i co ja mówię że to jest ekologiczny thriller, no bo w tle jest właśnie, powiedzmy, nie wiem, dbałość o tą przełęcz, z drugiej strony wykorzystanie tych zasobów naturalnych i różne podejścia. Milioner versus organizacja Lasu Birnamskiego. I to są te trzy elementy, które jakby napędzają nam konflikt. Dlatego czyta się to bardzo dobrze. Ja polecam przeczytać no, 50-80 stron, i potem już będziecie wiedzieć, czy wam to sprawia przyjemność, a może lepiej sięgnąć po wszystko, co śni. Tego nie wiem. Ale czytając tę powieść, która nie została doceniona nagrodą Bookera, a jest thrillerem, i jest reklamowana jako thriller. To jest dla mnie spore zaskoczenie, bo to jest taki techno thriller, taki. No tak. Taki miałem ciarki na plecy współczesności. Jeszcze tak te drony latają nad Ukrainą. To jest wszystko tak namacalne, a jeszcze parę lat temu ludzie uznaliby tę książkę za science fiction, że to nie to, że to są jakieś bajki, bo tutaj jest element, wynalazek technologiczny, bo tutaj wymyślił latający stateczek bezzałogowy. ojejku, jejku, cóż to za niepoważna literatura, proszę państwa. To jest science fiction. Przecież nie możemy y, tracić, liter nie, literatura piękna to jest, to jest tylko o miłości, nie, nie. Jakie tam, y, proszę Państwa, jakieś y, wygłupy, nie, proszę Państwa, no, nie traćmy czasu y, w poważnym uniwersytecie na analizowanie science fiction. A to jest takie science fiction, y, no... Właśnie to jest taki sprytny wynalazek tutaj teraz, że mamy już te drony i na bazie tych dronów w sumie możemy wykorzystywać te drony do różnych rzeczy, których tak naprawdę czytelnik nie wie, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe. Bo... Jeżeli by się czepiać, to trzeba by sprawdzać, czy w 2017 roku drony mogły robić tutaj część tych rzeczy, które mogą robić. Akurat pisarka właśnie mówi, że to zczekowała i, i, i zresearchowała. Dla mnie to nie miało żadnego znaczenia, bo te drony tutaj robią jakieś sztuczki różne. Jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma takie, że ta powieść chce być realistyczna i jest realistyczna. 10 lat temu byłaby science fiction. I tu kamyczek do ogródka do tej całej dyskusji właśnie science fiction, literatura niepoważna, a science, literatura poważna, no to nie jest science fiction i tylko Stanisław Lem. Myślę, że jest to dobry motyw, że, że jest to dobre wy, jakby wyliczenie tych elementów science fiction. Bo tak samo powiedziałbym, postawiłbym tutaj obok taką książkę pod kopułą, gdzie ten element science fiction był tylko jakby jeden, tak? Ta, ta kopuła. No dopiero potem na zakończenie, jak to się rozwiązało. Ale w książce Kinga pod kopułą jest ten jeden element który jakby rusza całą akcję. No tutaj jest ten element droniarski, który tą akcję trochę napędza i właśnie to jest fajne też, żeby zobaczyć, jak można wykorzystać, wziąć jakiś element technologiczny i zrobić z tego rzekomo science fictionowego thrillera Zrobić nie science fictionowy. Czyli jestem sobie w stanie wyobrazić, nie wiem, kolejną książkę XY pisarza, który bierze na przykład, nie wiem, smartfona i wymyśla jakiś trik, który, nie wiem, no, smartfon potrafi na przykład, nie wiem, przejąć kontrolę nad Tesla autopilotem. Czy to jest już książka, będzie science fiction, bo będzie oparta na tym mechanizmie, czy nie będzie to science fiction? Czy to będzie książka poważna? Czy to będzie książka niepoważna? Chodzi mi o to, że ten właśnie argument można wykorzystać na przeciwnikach science fiction, pokazując książkę Eleanor Las Birnamski, jako właśnie poważną literaturę, piękną, która opowiada o dronach. To Tutaj ta technologia świetnie, świetnie gra. Książka sprawiła mi taką, taką przyjemność, powiedziałbym, że czytając, zastanawiałem się, czy ja czytam właśnie rozrywkową prozę, czy ja czytam prozę taką, która jest o współczesności? I, I to jest jedno, to jest dwa w jednym, słuchajcie, bo to się czyta jak prozę gatunkową. I, ale powoli w czy, czy, trakcie czytania my sobie uświadamiamy, że matko to jest analiza współczesności my cały czas w tym wszystkim siedzimy tu jest wojna na Ukrainie e, rozumiesz, tutaj masz w kieszeni smartfona, piszesz do iluś ludzi, ludzi, wydaje ci się kuźwa że masz z kimś kontakt karmisz się rzacem kontaktu z innymi ludźmi świetna, świetna powieść współczesna. To moja książka nie wymaga znajomości sztuki Szekspira, by się nią cieszyć. Mam nadzieję, że jest to książka, która oferuje bogatsze znaczenia, jeśli tylko zechcesz je w niej odnaleźć. Structuring the book, but I should say that although I'm kind of a Macbeth uber fan and kind of a Shakespeare nerd, it's not at all the kind of book that you need to have any kind of familiarity with Macbeth to enjoy, because Czasami miałem ciarki na plecach. Dla wszystkich miłośników Stephena Kinga jak najbardziej, ponieważ jest tutaj opisana ta mało małomiasteczkowa społeczność w te, tej przełęczy Korowaj. Ten mieszkaniec tego domu oryginalnego, ten milioner, który przyjeżdża, e, ten las cały, który przyjeżdża... Jeżeli tu miałbym skrytykować, jeżeli tę książkę by na przykład King prze, przepisał i przerobił, no to mielibyśmy jeszcze parę takich miejscowych wieśniaków, miejscowych typków, e, którzy są epizodycznie bardziej. Tego troszkę mi brakowało, takich epizodycznych postaci spod tej przełęczy, e, którzy y, wprowadzaliby ten taki y, podmiejski klimat tego osiedla na przykład. Pojawiają się tam w pewnym momencie różni ochroniarze, yy, którzy no, normalnie... Ja, jak z filmu brać Cohen? Yy, to nie jest kraj dla starych ludzi. Tacy, wiecie, nieprzeniknieni, takie maszyny bojowe działające, gdzie my widzimy ich i nie widzimy po co, dlaczego, choć dlatego, że pewnie pieniądze mają, ale działają jak maszyny, jak, jak ten morderca z to nie jest kraj dla starych ludzi to, to też był świetny thriller mocno współczesny powiedziałbym, pomimo, że tam był western więc, więc może też bracia Koen dobrze by się nadali do, do ekranizacji lasu birnamskiego okej, okay. ja już kończę dziękuję za, wam za życzenia urodzinowe podkaścik, myślę, że w sam raz na zakończenie dnia, kiedy na Polskę wpłynęło 19 dronów tutaj ze wschodu które podkreślają jakby ważkość tej prozy którą przeczytałem i zapraszam, zapraszam bo naprawdę tutaj to daje do myślenia ta książka, jak technologia się zmienia w którą stronę to może iść ta, w ogóle ta scena, chyba jak tam dron przy, przywozi jakąś tam paczkę. Potem gdzieś w, w jakiś film też w międzyczasie oglądałem, że, że jest właśnie też taka, że. A tak, w Black Mirror jest ta scena. Jakby trochę czytałem, trochę coś tam oglądałem i w Black Mirror, w tym ostatnim sezonie, gdzie Paul Diamatti gra, ten In Memoriam, kapitalny odcinek, jeden z najlepszych w całej historii, Black Mirror, no właśnie on tam siedzi w takim domku i, i przyjeżdża dron i mu zrzuca tą paczkę, nie? I też element science fiction, <grym> element science fiction jakby w elemencie science fiction, Tak. <grym> dron, no tam 5 lat temu czy 10 lat temu, dron przy, przywożący paczkę zamiast listonosza no to już jest science fiction, no to tutaj jeszcze kolejny kroczek, bo tutaj facet może się za pomocą takiego chipa cofać do swoich wspomnień bardzo zazębia się ta książka z filmami science fiction no jak chociażby tutaj Black Mirror ja polecam i jest to książka powiedziałbym dosyć wakacyjna, bo tej puszczy, tego lasu, tego chodzenia po lesie tutaj sporo koniec końców jest i tej natury sporo też jest. Jest to taka wakacyjna powieść, dlatego myślę, że w tagach do audycji pojawi się sformułowanie filmy wakacyjne, tak? czyli, czyli coś, co można czytać gdzieś na wyjeździe. No, ta piękna okładka zielona zachęca, aby gdzieś jakieś ładne, piękne krzaki były w tle, bo to Wam podkręci klimat. Ja już kończę tym moim obniżonym głosem przez COVID, bo to jest charakterystyka właśnie tej, tej nowej, zmutowanej choroby. Tak zwane żyletki w gardle, obniżony głos, zaniki smaku, węchu, choć w porównaniu do oryginalnego COVID-a trwa to bardzo krótko, bardzo szybko. Te żyletki mnie zmyliły na samym początku, bo ja myślałem, że mi siadła krtań, kiedy wracałem z tańców swingowych na takim otwartym terenie nad jeziorem. No i no, zaraziłem babcie najprawdopodobniej potem zaraziłem brata. W ogóle się nie spodziewałem, że ten COVID jeszcze jest groźny myślałem, że to po prostu mi przewiało, nie wiem, ktań, bo mi bolała tylko ktań, a potem to się rozeszło tak jak COVID i rzeczywiście, no jeszcze jakby dochodzę do siebie, już tych żyletek nie czuję ale myślę, że słyszycie że ten głos trochę mam obniżony dlatego uważajcie nie tylko na drony, ale no, teraz to nie jest to gorsze niż zwykłe przeziębienie to, to jest bardziej bolesne niż zwykłe przeziębienie Dlatego, nie wiem, jeżeli ktoś będzie gdzieś w okolicy kaszlał, to, no, nie wiem, no... raczej myślę, że trzeba tutaj dbać o odporność, jakby codziennie, czyli dobrze się odżywiać, być wyspanym i, i jakieś suplementy, witamina D i tak dalej. Trzeba iść w tym kierunku, żeby jednak organizm y... na naprawiać, bo ja, no jakby na przykład brata zaraziłem, no mając z nim bardzo, bardzo krótki styczność, no nawet po prostu był w jednym pomieszczeniu przez jakiś krótki czas, gdzie, gdzie ja byłem, Ech, więc uważajcie. A tymczasem dziękuję za uwagę, patronom za wsparcie i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV, gdzie wrzuciłem nowe filmy, nowy film z restauracji w Warszawie pizzeria Neapolitańska, mistrz świata, zajęł drugie miejsce w Włoszech, jest, pokazuje na kuchni, jak robi, opowiada dużo ciekawostek, a także drugi film o knajpie też z Warszawy, czyli naleśniki japońskie, czyli jeżeli lubisz pancake'i, to zobacz to, bo to są pancake'i wypasione, powiedziałbym, trzykrotnie, puszyste, może to być coś dla Ciebie, ale to jest tak na deser, aby odpocząć od tej technologii właśnie. Zapraszam na Żarłok TV, No i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.